Państwo słuchają programu drugiego, minęła trzynasta. Dwójka, jesteś na miejscu. Guido Balestraci. Na miejscu też Maria Czok. Dzień dobry ponownie, czas na wiadomości kulturalne. Pamiątki po mieszkańcach getta warszawskiego można oglądać na nowo otwartej wystawie Miła Stan Rzeczy. Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Getta Warszawskiego oraz Fundację Brama Cukermana prezentuje przedmioty wydobyte z piwnic nieistniejących już dziś kamienic przy Miłej 18 i 20.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 które pokazują, że nawet w getcie w obliczu czekającej Żydów śmierci próbowali oni normalnie żyć. Są to przedmioty związane z życiem codziennym czy praktykami religijnymi, będące świadectwem codziennych form oporu w getcie warszawskim, czyli różnych strategii przetrwania. Wystawę przy stanowisku archeologicznym Miła 18 u zbiegu ulic Miłej i Dibua, można oglądać do końca września. Witold Banach, Polskie Radio. Z kolei w Szczecinie trwa międzynarodowy konkurs formy na 58, na 58. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Kontrapunkt. Był już głośny spektakl Nowego Teatru z Warszawy pod tytułem Fobia, był Orfeusz z TR Warszawa, a także wchodzi Duch z Teatru Jaracza w Olsztynie. Ten ostatni w reżyserii Weroniki Szczawińskiej wzbudził wiele emocji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 obecnym rodzicu. Dziś przed publicznością 58. festiwalu Kontrapunkt kolejny spektakl pokazany w ramach Międzynarodowego Konkursu Formy. Tym razem będzie to litewska produkcja The Choice Teatru Lele w Wilnie, podkreśla jeden z członków komisji Tomasz Lewandowski.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 58. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontrapunkt w Szczecinie potrwa do niedzieli. W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie dziś szansa na spotkanie ze współtwórcami architektury Shigeru Bana w Ukrainie, a także zaangażowanymi w działania umożliwiające jej realizację. To dobry moment, by przemyśleć polskie zaangażowanie na polu architektury w tym kraju, uważa Hubert Tramer, współkurator ekspozycji Shigeru Ban – Architektura i działania społeczne francuski architekt Martin Duplantier, który buduje już większe obiekty czy założenia krajobrazowe. Włosi zrobili dla miasta Mikołajowa ogólną wizję przestrzenną rozwoju miasta, czy też na północy Lwowa jest testowe planowanie w partycypacji z mieszkańcami z udziałem Szwajcarów, Francuzów i Holendrów. No tutaj myślę, że warto zadziałać, żebyśmy mieli większy udział porównywalny z Holendrami czy Francuzami. Shigeru Ban to japoński architekt, laureat licznych nagród, w tym nagrody Pritzkera. Spotkanie pod tytułem Shigeru Ban w architekturze Ukrainy, szpitale z drewna, rozwiązania systemowe i międzynarodowe tworzenie architektury podczas wojny odbędzie się dziś w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie o godzinie 18.00. Jeszcze dziś uczniowie z polskich szkół z Wileńszczyzny mogą oglądać wystawę mobilną Naukobus, która na dwa dni przyjechała na Litwę z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Od wczoraj prezentowana jest w auli Wileńskiego Liceum imienia Adama Mickiewicza. Jest to nowa wersja wystawy Naukobus, która zadebiutowała z początkiem tego roku. Tomasz Słomski, Centrum Nauki Kopernik. Najciekawsze eksponaty z Centrum Nauki Kopernik. Ładujemy do skrzyń, skrzynie ładujemy do samochodu i jeździmy z tymi eksponatami, z naszą wystawą, do szkół w całej Polsce, ale nie tylko, także do polskich szkół za granicą. A jak myślicie, naszych eksponatów można dotykać? No. No. Można. a nawet trzeba, bo to są takie duże zabawy. Nam podoba się, no, zabawa, która sprawdza naszą pamięć. Ja myślałam, że to będą jakie muzeje, takie eksponaty wielkie, z tam drzewa, takie drugie rzeczy. A tutaj, co mamy na przykład? A tutaj na inteligencja, zabawy takie, wszystkie. każde dziecko może dojechać do Warszawy. Kiedy wystawa przyjeżdża do dzieci, to jest wspaniale. Ekspozycja ma na celu popularyzację nauki w miejscach o utrudnionym dostępie do centrów nauki oraz integrację lokalnych środowisk edukacyjnych ze środowiskiem akademickim. I tak kończymy Wiadomości Kulturalne. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę oraz do aplikacji Polskiego Radia.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 Załki historii. Wacław Cholewiński. Dzień dobry Państwu. Ten odcinek zaułków historii będzie się różnił od tych wcześniejszych. Będzie się różnił tym, że dziś do studia zaprosiłem świadka, uczestnika, ale także ofiarę zdarzenia historycznego. Prawie dokładnie 43 lata temu zamordowany został maturzysta Grzegorz Przemyk, syn znakomitej poetki, opozycjonistki Barbary Sadowskiej. Pewnie część z naszych słuchaczy pamięta to tragiczne zdarzenie, ale morderstwo Przemyka miało też konsekwencje dla mojego dzisiejszego gościa, pana Michała Wysockiego. Dzień dobry panie Michale. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy od początku. Ile pan miał lat w roku 1983? 34 lata. I, i pracował pan wówczas w pogotowiu ratunkowym. Tak, jako kierowca karetki i jednocześnie sanitariusz, bo skończyłem kurs sanitariusza, no i jako kierowca zawodowy. 12 maja pogotowie zostało wezwane do komisariatu milicji w Warszawie na ulicy Jezuickiej. Jakie było rozpoznanie w karcie wyjazdu? W karcie wyjazdu było rozpoznanie psychiczne że to było w komisariacie, więc dużo było takich przypadków, nawet bardzo dużo, gdzie przyjechaliśmy, to pacjent nie był psychiczny, tylko po prostu został zatrzymany przez ZOMO, przez milicję, Czesbę i chciał się stamtąd wyrwać, więc udawał albo padaczkę, albo jakąś inną chorobę i to my dlatego, żeśmy szczególnie do komisariatu jeździliśmy bardzo szybko na sygnałach. Tak myślę, że do 4 minuty żeśmy zajechali, ze mną w załodze był dyplomowany pielęgniarz, Nazywał się Jacek Szyszek. Przyjeżdżacie na Jezuicką i co się dzieje? Widzimy, jak, jak wychodzą z komendy, jeden za drugim, zomowcy. Było ich kilkunastu. I to było bardzo dziwne, bo kiedy nas zobaczyli, to odwracali głowy, tak jakby... Nie wiem, wstydzili się, bali się czy czegoś. Także to było bardzo dziwne. Pierwsza dziwna, to co mi zauważyłem właśnie. Druga dziwna, dziwna sprawa to była kiedyś, żeśmy weszli do dyżurki. Pielęgniarz tak mocnym głos, mocny głos, głosem basowy, powiedział dzień dobry. Dyżury nam nie odpowiedział. Udawał, że nas nie widzi. To też było bardzo dziwne. Więc potem zazwało nas taki drugi milicjanci, który stał w takiej celi sakratowany, tak zwana przejściówka, i powiedział, że tu żeśmy, żeśmy do niego przyszli. No i tam zauważyliśmy dwóch zatrzymanych. I jeden siedział na krzyśle. Taki wzrok miał nieobecny. dzieńca rozszerzone. Było widać, że że jest tak, głosy miał potargany, tak jakby zakurzony i jakby nieobecny duchem. I wtedy Jacek mocnym głosem, a drugi się tak jakby awanturował, krzyczał, przeklinał. To wtedy powiedział pielęgniarz, czy może mi ktoś powiedzieć, co tu się dzieje? I wtedy przyszedł żurny, który udawał wtedy, że nas nie widzi. Teraz przyszedł i powiedział, że dwóch młodzieńców się awanturowało na placu zamkowym. No i przyjechaliśmy po nich i prawdopodobnie ten co siedzi, to jest narkomanem, nie, nie zauważyliśmy żadnych takich nakuć igły, powiedział to, to, to być może, że jest pod wpływem alkoholu. Pięknie się nachylił nad nim sprawdził, nie było czuć żadnej woni, a że musieliśmy go zabrać, bo to być może, że symulował, więc mówimy, zabieramy go na pogotowie do, do lekarza. No i go wyprowadzili. Ja go już wyprowadziłem pierwszy, bo tego tak go przełożyłem przed sobą, potem Jacek też się dołączył i żeśmy go posadzili. I on się zachowywał spokojnie? Spokojnie, tak. Spokojnie. Tylko, że psychiczny i mówiła jest jego dowód, nie mamy dowodu, a dowód miał Przemyk, bo na pogotowie mu dowód wysunął się z kieszeni. Proszę powiedzieć panie Michale, jak się zachowywał w karetce? No więc w karecie usiadł, lecz gdybyśmy go posadzili, to jest za kierowcą drugie siedzenie. Usiadł i nie bożył nóg, czyli bo zawsze ktoś siada, to nogi, nogi prawda, spodnosi, on nie bożył nie tych nóg, więc ja mówię, bardzo dziwne, mówili nie ma tu już milicjantów, prawda? On się zachowuje dziwnie. To ja w nogi mu bożyłem, no i zamknę i Kierownika zespołu, nie byłem ja, tylko był pielęgniarz. I on mówi: No człowieku, już teraz nie świruj, tylko powiedz, gdzie mieszkasz, to zawieziemy cię do domu. Wyrwaliśmy ciebie z komendy, więc zawieziemy cię do domu. I on się nic nie odezwał. Więc tak jedziemy, pielęgniarz go zagaduje, on się nic nie odzywa. I tak idziemy sobie, jedziemy, no i w końcu już dojeżdżamy do Chorzej I ten pielęgniarz mówi: Dojeżdżamy do Chorzej. I on powiedział tylko te. Tylko te trzy wyrazy. Na chorzej ja byłem. Cztery wyrazy. No więc najlepiej takim głosem, bo on takim basowym miał głos mówić, to nie mogłeś tam człowieku powiedzieć wcześniej, że byłeś, że nie mogłeś się odezwać, i on wtedy zaczął się jakby tak krzyczeć, tak, tak, jakby, tak, jakby się chyba przestraszył tego głosu Zaczął tak śpiszczeć, no, nie, nie było słychać żadnych tych tylko, No i wtedy właśnie zaczął tak jakoś dziwnie się zachowywać No bo wtedy Jacek powiedział, nie mogłeś tam tego powiedzieć takim głosem bardziej no i no i potem wjechaliśmy na podwórze. Ja otworzyłem tylne drzwi, mówię: no Proszę wysiąść. Przyjechaliśmy. On znowu nie reaguje. Znowu wpadł tak, tak jakby apatię. Nie wyjmuje tych, tych, tych, tych nóg z, z samochodu. Wyjęliśmy go no, nogi. Tam była grupa i kierowców, którzy to, bo to był wewnętrzny dziedziniec, podwórko. bo Może wam pomóc. No ale ten Jacek powiedział: Nie damy sobie rady. No to żeśmy go. jedną ręką przerzuciłem sobie takie tutaj właśnie przez ramię. Trzymałem go, pod nim był wysoki, wyższy ode mnie. No i z drugą trzymałem go w okolicach pasa z tyłu. No i pielniarz robi to samo, żeśmy go tak, tak żeśmy go prowadzili. No nie wyszedł, ale nogach mu się tak za nim jakby wlokły. No i przeszliśmy po schodach, tam parę bo schodów, przeszliśmy na, jedne drzwi się otwierają, Otworzyliśmy drugie drzwi, no i wtedy Jacek puścił go w tym momencie, bo nacisnął, że chciał nacisnąć guzik u widny, bo lekarz jest na pierwszym piętrze. Pacjent tak jak stał, po prostu leciał na, na, ten, na beton, na podłogę, ale tak jak stał, nie tam, że jakieś kuty tylko tak leciał, więc ja mocno go trzymałem, leciałem razem z nim. No ale w ostatniej chwili przeskoczyłem przez niego, położyłem go jakby na tym, także nic mu się tam nie stało. Nie uderzył ani, głową, ani go ma nisko tak, jakbym go się osunął. A gdybym go nie podtrzymał, to, to by uderzył głową na, na posadzkę. I to byłby chyba jego już koniec. A tak to wygląda na to, że te, bo te dwa czy trzy dni mu przedłużyłem ży, życia tym. No i przyjeżdża winda, wnosimy go do windy. Pierwsze piętro, winda staje, wynosimy go. Wynosimy, czyli żeśmy go tak wynieśli, tak, tak jak się wzdłuż, żeśmy go wynieśli położyliśmy go na dywanie, nie mogliśmy go na noszach wnieść, do tego, tylko żeśmy go prowadzili, dlatego był zarzut, Dlaczego? na noszach żeby się go nie zanieśli, nosze nie wchodziły do windy. Także, poza tym ja pracowałem już parę lat w Pogotowiu, do Pogotowia zgłosiłem się, nie było wtedy miejsc, powiedziałem, że mogę pracować za darmo, więc przyjął mnie natychmiast kierowniczka. Także to było dla mnie takie jakby, no, chciałem nieść, nieść ludziom pomoc. I to było moje takie zadanie. Najpierw bym pracował za darmo, ale... Zemdlał, ale odzyskał przytomność. Tak, odzyskał przytomność. Wtedy, i wtedy, kiedy przyszedł sanitariusz drugi, tam, który pracował, i mówi do niego, Grzesiu, co ty tu robisz? A ja mówię, znasz go? on mówi, znam go. Mówi, znam go, czy ze szkoły, nie wiem. Że... Pracował jako sanitariusz, ten właśnie ten, ten właśnie ten jego kolega. I patrzę, że z, z kieszeni wysunął mu się dowód. Przemykowi. No więc będzie zdziwiony, bo na milicy powiedzieli, że on nie ma żadnych dokumentów. A tu się, proszę, dowód jest. No i wtedy za chwilę przyszedł pielęgniarz, który go przywiozł. No i wnieśli oni jego Przemyka do pokoju. I posadzili na fotelu. I tu się jakby kończy, kończy. pańska tak. historia w związku z przywożeniem tak. Grzesia Przemyka do pogotowia. Mhm. Co było w opisie przewozu no bo każda taka tak, tak. interwencja musi być później opisana, tak. prawda? Więc pielęgniarz ja napisał takie słowa. Nie ma kontaktu z pacjentem, a potem napisał pacjent agresywny. O, i to było tym głównym tym, że dlaczego. Ale też a, napisał, użyto że użyto siły, tak, prawda? Użyto siły. No to, to było przytrzymanie go, bo zaczął machać rękoma i to było go przytrzymanie za ręce. On za jedną ja za drugą rękę, żeśmy trzymali i to wszystko było. A kiedy dowiaduje się Pan o śmierci zaczął? Za dwa dni się dowiaduje, bo potem miałem noc, a po nocy znowu miałem dzień i wtedy do mnie mówi: ty wiesz, mówi, ten dziwny pacjent, cośmy go przywozili, to zmarł w szpitalu, był tak pobity przez milicję, że coś pękła mu wątroby, a z tego zmarł na solcu. I to było dla mnie takim wstrząsem, bo to był nasz pierwszy pacjent, który nam zmarł. Także wszyscy coś, co przewoziłem przez te parę lat. Lata to różne były historie, ale potem, przyjeżdżali do szpitali, i pytaliśmy się o tego pacjenta i wszyscy wychodzili cało. I zaraz potem zaczynają się wokół Pana dziwne ruchy. Po wielu latach, po zapoznaniu się ze swoimi aktami, przestały być one dla Pana zapewne dziwne. Tak. Na czym polegały te, te dziwne ruchy wokół Pana? No więc zauważyłem, że na, za naszą karetką jeżdżą dwa, jeden albo dwa wozy z tajnikami. W ogóle to stali pod bramą, nie wjeżdżali na teren pogotowia, na chorzej, tylko stali tutaj na rogu. No i jak tylko wjeżdżali, to się ode, odrywał się jeden wóz albo drugi. No to już potem wiedziałem, że są tajniacy, tylko z zdziwiony, co oni od, od nas są, Ale że nie się, bardzo dobrym kierowcą, więc to go, gubiliśmy ich po prostu, a poza tym był dla mnie frajda, że ich no, gubiłem. Panie Michale, Pan był w tym czasie sportowcem. Tak, ja ćwiczyłem, ale już nie, nie zawodowo. Był Pan kulturystą? Tak, kulturystą. Byłem pan, zawodnikiem był legi. Czyli był Pan no, silnym człowiekiem no, Tak, ale o drobnej kości. I... Spotkał się Pan z Basią Sadowską. Świadomie używam zdrobnienia jej imienia, bo byliśmy na ty z Basią. W podziemnym przedświcie zresztą wydawaliśmy wiersze mm. i Basi i Grzesia. Spotkał się z nią tak, pan i jak ta się. rozmowa przebiegała? Spotkałem się na Starówce, tam gdzie ona rozdawała te dary wtedy do komitecie, komitecie Pomocy. Pomocy, tak. To przyje przyjechała razem z, z pielęgniarzem. No i wtedy się dowiedziałem, jak to było, wszystko tego. Ona mówi, że jesteśmy śledzeni. Ona wtedy współczuła. Powiedziała, że został pobity przez zamowców. Poza tym później ten kolega jego jego Czarek też powiedział, jak go bito. Cezary jest... filozof. Filozof. Już nie żyje, zmarł rok temu. No, i też to jest dziwnie, bo to nagle on zmarł. Był pan na pogrzebie Przemyka? Znaczy, się, ja nie wiedziałem, że to jest pogrzeb ty, ty, tego, ale, ale byłem tam, bo tam miałem salę na Żoliborzu i mówię, Co, co ty tak dużo ludzi jedzie? Mówię, szczególnie młodzież, mówię elegancko, mówię: Tu spódniczki grantowe, bluzeczki białe i się zapisałem, że na ten pogrzeb Przemyka. I to mówię: oha, nic, no poszedłem na ten, na ten pogrzeb. Tam daleko się nie docisnę, bo, bo bardzo dużo ludzi. Proszę powiedzieć, kiedy Pan się zorientował, że próbują Pana wrobić w sprawę Przemyka, że to Pan ma być oskarżonym? Yy, zorientowałem się, bo tak, najpierw było, były przesłuchania, to przyjechało dwóch yy, tajniaków do pogotowia i kazali się wjeść naszą karetką do komendy stołecznej Jeden się przedstawił Dąbrowski, powiedział kapitan Dąbrowski Podobnie się okazało, że nie był kapitanem Koniszcza Ranga I drugi, chyba malowany się nazywał No i zabił się nas na, na komendę i żeśmy powiedzieli Was obu, tak? Tak, obu, naszą karetką no i było przesłuchanie, no i powiedzieliśmy, jak to było wszystko. No i dziękuję, do widzenia. I, i potem wezwanie do prokuratury na śódmieście doprowadziłam to. Ale sobie. w pańskiej książce osaczony czytałem, mhm. że to do Pogotowia przyszedł prokurator, a to później, to w lipcu przyszedł, bo to było to, ja mówię, o maju, to był początek maja. A dwa tygodnie już po śmierci Przemyka zebrało się biuro polityczne i tam, u, I tam uchwalono, że właśnie mają być odpowiedzialni za to sanitariusze Kiedy zjawił się pan w prokuraturze, to jeszcze w charakterze świadka, tak, prawda? Tak, tak, świadka A zarzuty postawiono panu kiedy? Zarzuty, to by chyba już sierpień bo szukano najpierw na nas haka, żeby nas zamknąć za wszelką cenę do aresztu do, do więzienia, po to, żeby potem w tym więzieniu nas urobić. Dlatego wzięli nasze karty. I w sumie to było 500, 500 kart które wzięli i z tymi kartami tych kart przewozowych, przewozowych tak? tak od pacjentów. Docierali do tych pacjentów i, a, i namawiali ich. Nawet pacono im, czy tam jakieś chcieli tam, nawet paszporty, nawet mogli dostać, żeby coś złego powiedzieli na nas. No i znalazł się jeden, który powiedział coś złego na pana. <śmiech> tak, ale on powiedział to, później to na sprawie to odwołał. To on znaczy on, się. On, on, on oświadczył, że pan go okradł w karetce. Znaczy, nie, on powiedział tak, że ja go uderzyłem, a Sanitariusz go okradł. To powiedział tak, bo oni tak chcieli to usłyszeć, bo to była lekka awantura z nim, bo on był pijany i mi do tego jeszcze awanturował się i powiedział, że go do domu nie wjeźli, bo się go chcieli zabić do domu. A on powiedział, że, że nie chce, bo chce dalej pić. No więc wtedy powiedział tak ja już jakbyś był mówi, gdybyś nie miał rozbitej głowy, to byśmy cię zawieźli na kolską do izby wytrzeć. On ja się wtedy zdenerwował, powiedział, że ja jestem, byłem zapaśnikiem i zaraz założę krawat. Ten, ten, ten, ten uchwyt na, na moją szyję a ja wtedy mówię powiedziałem do niego mówię mówię, no, to, no coś, wiem czy coś powiedziałem wiem że wtedy i żeśmy tam doszli do porozumienia i wtedy on się położył i już bez żadnych tam tych bygłupów już leżał spokojnie na noszach Proszę. I oni go namówili, bo on skandalował kwiatami na Piatracznej No i oni powiedzieli, że my zrobimy Ci kolegium 5 tysięcy albo Cię zamkniemy do więzienia Jeżeli nie powiesz tego, co my chcemy usłyszeć No i on wtedy powiedział to, że na podstawie jego zezwoleń zostaliśmy aresztowani 20 grudnia No ale wcześniej było przesłuchanie hmm. przez pana prokuratora Jana Traczewskiego tak. Proszę o nim opowiedzieć. No więc patrzę, idzie sobie pan, pan sobie idzie, tak teksteczuszka po podwórzu pogotowia, prawda? No więc mu się, bo go znałem wcześniej. No więc on powiedział, że szuka, szuka gabinetu dyrektora. To powiedziałem, mu, co, gdzie to jest. No i za jakieś 10 minut wzywają mnie na, do przesłuchania. No i ja będę się, w jakim charakterze będę, będę zeznawał. A on mówi w charakterze podejrzanego to ja mówię, to ja nieco znaję, bo to od, od, bo jest wtedy mogę odmówić zeznań. No to wtedy, a chciałbym powiedzieć, że on mówi, że są świadkowie, którzy krzycze, słyszeli jakieś krzyki, jakieś takie, takie tam klaskania, mówi, że to niby windzie. A ja mówię, to mówię, chciałbym mu wytłumaczyć, że pogotowił, to słychać krzyki, i prawda, bo, to, bo, bo są lekarze, którzy na przykład jest dentysta, czy dentysty, czy tam prawda, przywożą chorych. No, ale on powiedział, że on tego nie może ode mnie odebrać. On powiedział, że jestem podejrzany, ja mówię, że nie będę zeznawał, a chciałem to powiedzieć. On powiedział, że tego ode mnie nie przyjmie, bo muszę się zgodzić jako podejrzany. A ja to chciałem powiedzieć i wyjaśnić tą sprawę, dlaczego takie były tam krzyki czy tam tego. No to żadnych krzyków nie było, ale być może ktoś tam krzyknął, prawdopodobnie. No i on wtedy on mnie zaczął namawiać, mówi, mówi no i tak, panie Michale, niech pan nikogo nie osłania, bo sprawa jest bardzo bardzo śliska i bardzo ważna na, na wysokim szczeblu, tak. I powiedziałem, jak to wszystko wyglądało. Oni te wszystkie później wezwali, więc to wszystko zostało sprawdzone i byłem pewny, że sprawa się wyjaśniła. A tu nie. A tu proszę później znowu przesłuchania. I zauważyłem, że jeżdżą za nami, ty, tymi, śledzą nas w domu założyli mi podsłuch, zrobili tajną rewizję, a domowników, taką babcię 90-letnią i syneczka mojego wywieźli do komisariatu na Saskiej kempie. No i w tym czasie przeprowadzono tam rewizję, tajną oczywiście, no i, i dorobili klucze czy tego, bo mieli klucze do, do naszego mieszkania. Próbowano też zwerbować pańskiego brata. Tak, wezwali go na komendę. Brat wtedy pracował na Kasprzaka w, w radiu, znaczy te radia tam robili. No i powiedzieli mu, żeby. Czyli to już było napisane wszystko, tylko żeby poświadczył to tego? Powiedział, że nie, ja tego nie poświadczę, powiedział, no to, to stracisz pracę. No i stracił pracę, potem poszedł pracować do tej atomówki tam na ten do świerku. Do świerku. Tak. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. W dzisiejszym odcinku Zauków Historii rozmawiam z panem Michałem Wysockim, człowiekiem, którego mówiąc kolokwialnie, próbowano wyrobić w zabójstwo Grzegorza Przemyka. Panie Michale, w tym czasie rozpoczęła się wielka akcja propagandowa, którą no ja świetnie pamiętam. Oskarżania sanitariuszy i lekarzy jeżdżących w pogotowiu o przemoc. Tak. Wtedy zaaresztowano dwa zespoły reanimacyjne, czyli erki, dwie erki z, z kierowcą, z lekarzem i z pielęgniarką i, i na podstawie i, t, takiego właśnie szwindu, że niby, że, że kogoś okradle, tak, no, co, co było nieprawdą. I zawręli do więzienia. I chodziło o to, że władze PRL za wszelką cenę starały się odsunąć od milicjantów oskarżenia o zabicie przemyka. Tak, tak, to oczywiście chcieli. Chcieli się na pogotowie i wtedy nawet pogotowie zaczęli dopisać, pisać, a że to nie jest pogotowie ratunkowe, tylko pogotowie rabunkowe. Chciałem Pana zapytać o obrońców, bo najpierw Pan poszedł do Pana Mecenasa Bednarkiewicza, tak. ale okazało się, że on Pana nie może bronić, tak. ponieważ był oskarżycielem posiłkowym w procesie y, zabójców Grzegorza Przemyka, prawda? Tak. Znaczy już był ustanowiony. I został pańskim obrońcą Wiesław Fiocha. Tak. Biuro jego było na Kijowskiej na pracy Poszliśmy tam razem z pielęgniarzem poszedłem. No i on nas przyjął. Powiedział, że będzie naszym obrońcą. No więc yy, zgodziliśmy się. Później jak się dowiedziałem, to jemu yy, to, yy, założyli od razu podsłuch. Od razu go sprawdzono. Myślę, że, że akurat Wiesław Jochan, który był bardzo znanym adwokatem opozycjonistów miał ten za, prze, podsłuch założony znacznie wcześniej, zresztą nie będę ukrywał, że też współpracował i ze mną i z moimi kolegami Aha. z podziemnego wydawnictwa Przedświt. 20 grudnia 1983 roku aresztowano Pana. Tak. I jaki postawiono Panu zarzut? Zarzut był taki, że tego człowieka, którego przewozili, pijanego, ten zapaźnik, to on wtedy jego, jakby, no namówiono, czy tego, bo on powiedział, że, się, że, on został, że ja go kopnęłem, a sanitariusz zabrał mu pieniądze tam. Czyli I... formalnie nie miało to żadnego związku ze sprawą śmierci Grzegorza Przemyka. Tak. Żadnego, żadnego nie. I to było, to się działo w maju. Sącimy go przewozili, tego właśnie pacjenta. A oni przyszli mi aresztować 20. Więc ja się pytam... 20 grudnia. grudnia, tak, 20 grudnia. Więc ja mówię, do, bo wtedy był kapitan Supryn, z, z Komendy Głównej. Jak to się stało, że pacjent po tylu miesiącach do nikogo nic nie powiedział, żeśmy go tego, dopiero po siedmiu miesiącach się do mnie i mnie aresztujecie. A on się wtedy zaczął tak, nie, nie wiedział co powiedzieć, że dach tak tego zaczął się jąkać. Wiedziałem już od razu, że to jest szyte grubą nicią. Trafia pan na Rakowiecko? Nie, najpierw trafiam do Pałacu Moskowskiego do, do, do Piwic. Cela 23. Nieźle znam te, znam te piwnice i biorą Pana na górę na przesłuchania. I tak, od razu postawiałem świadków, od razu rano przychodzi ten niby poszkodowany, mówi, wskazuje nam, że to ty, potem przychodzi Felczer z Pogotowia, mówi, że, że ze mną jeździł, że ja, a ja się na niego patrzę, mówię, żeśmy nigdy z tobą, mówię, nie jeździłem do niego. Później jak się dowiedziałem, to tam pracowało nawet chyba kilkunastu tajnych agentów pracowników. współpracowników, Współpracownik. między innymi on też, też tam pracował, bo znalazłem no. jego nazwisko później w tajnych aktach MSU. Okazuje się, że w klubie, w którym Pan trenował, no też, byli, tak. też byli tajni współpracownicy, którzy składali zeznania Pana obciążające. I proszę powiedzieć, do czego Pan się przyznał w, podczas przesłuchań i dlaczego? Ja się do niczego nie przyznałem, do niczego, tylko taka, taka była sprawa, że się mnie trzymają, 48 godzin mija, ja już zaraz mnie wypuszczam. I wzywa mnie na górę milicjant po cywilnemu, ja wchodzę i mówię, Michał, co ty tu robisz? Ja się na niego patrzę i mówi, mówię, co bym chciał, co ja tu robię. Ja on mówi, zaraz zobaczymy, co da się zrobić. No I wyszedł po akta. Tam siedzieli jeszcze kilku w tym pokoju i przychodzi. I mówi, że ja tutaj pobiłem jakiegoś tam tego i mówi, ja nikogo nie pobiłem. No i tak siedzimy i tak gadamy o tym, bo, to, bo, to, bo, to, bo ja go znałem. Z, znałem go kiedyś, no się znałem go tam. Jego brat trenował tam w tym klubie, co ja trenowałem. No i sobie tak rozmawiam i on w końcu mówi, że mówi, pośpiać, że mówi to, co mówi ten, co na, żeśmy go osztowali, co... Co, co, co tutaj składa nas, zeznania, zeznania obciążające pana. Tak, bo on mówi, że, że nie ma do mnie pretensji, bo on mnie zaatakował, a ja jego, a ja jego skontrowałem. I on wtedy powiedział, lepszy jesteś i wsiaty dobrowolnie do karetki. No mówię, to był działaś samo Ja mówię, ale tego nie było, to bo inaczej, mówię. No ale mówi powiedz to i idź do domu. No i w końcu ja się nie chciałbym tego zgodzić. Tak mija jedna godzina, druga, trzecia i w końcu mówię, tu baczy. Mówi, no trudno, nie chcesz to nie, ale mówi radzę cię to jako, jako przyjaciel. No i tak patrzę, mówię, możliwe, mówię, no, jako zabo, samobrona, mówię, no to przecież wiadomo, że mi za to nie zrobią, jak to te, No i potem mu przyznam, powiedziałem, że, że, że, że to co mówi, to mówię, tylko, powiedziałem, że to by trochę troszeczkę inaczej, tak trochę przekrywał. No i potem mówię, to już, już nic nie trzeba tutaj tego, ja idę do prokuratora, jedziemy teraz do, do Okręgowego, do tego, do wyższej tej stopni. No i w w końcu, godzina, ja mówię, wchodzę do celi do celi, do, tutaj tam jeszcze było dwóch tajnych współpracowników, bo w tej celi, w której mnie zamknęli, to parę dni przede mną był zatrzymany ksiądz Jerzy Popiełuszko. I tam było dwóch agentów. Jeden był w stopniu porucznika, miał spodnie milicyjne, a powiedział, że jest kolejarzem. I drugi też był właśnie z dwóch takich bardzo, no, takich bystrych ludzi, to było właśnie tymi i ten jeden nawet zaczął się chwalić, że gdyby tu ksiądz, taki potężny byk mówił, bo jak gdyby tu ksiądz Jeży jeszcze przyszedł, to zadarłby mu to sułtanę i jeździłby na nim, na nim jak na koń. A ja do niego mówię, to byłby twój ostatni przejazd. No i zrozumiał. No i zabnął się. No. Bo ja założyłem głodówkę wtedy, nie przyjechał żadnych w ani miski, ani nic i Położyłem się, zabrałem mi różańc, które się codziennie przy sobie bo że codziennie od 1976 roku. są do tej pory cały wszystko. I w nocy położyłem się tak bliżej, tak, tak drzwi, bo oni bo bardzo tam było, było z kilku jeszcze, degrali w karty gwarno. i w nocy obudził mnie łażący po mnie No i rano wstałem, oni jedzą, ja nie. Zrobiłem od razu sto pompek, nikogo się nie bałem, oni do mnie poczuli od razu respekt. No, i tak, że. że... No, ale obiecano panu, że pana wypuszczą, tak, ale by... nie wypuszczono pana. No więc w, w nocy późną, już tak poro, chyba około 11, drzwi się otwierają, już widzę, że w tym dniu nie wyjdę, i proszą mnie, żebym szedł za nimi i w korytarzu był postawiony stolik, chyba krzesł, kazali mnie usiąść. Ja usiadłem i mówię prokurator Hałupczak, Ewa bo mówi, panie, Michale. Bardzo nam przykro, ale prokurator okręgowy nie zgodził się na pana zwolnienie. Zwolnienie, tak. No i ja tak, jak aż mnie pociemniało w oczach, przytrzymałem się tego stołu, mówię, to ja tego nie przeżyję. No i zapciągnęli, zaprowadzili mnie, bo nie miałem się tak sił w ogóle tego, bo tak to, to mnie tąpnęło strasznie. Bo To było przed świętami najbardziej rodzinnymi Bożym Narodzeniem. No i zaprowadzili mnie, no i wtedy jakbym tak zaczął gasnąć, no bo strasznie na mnie, bo tak nic nie zrobiłem, nic absolutnie, żebym tam, wszystko byłem, poszedłem do pogotowia, żeby nieść o pomoc, a tu proszę bardzo, tu mnie zamykają. No, i no ale przesłuchiwano Pana tak, przesłuchiwano i e, był gdzieś ten kontekst Przemyka? Dopiero po moim pierwszym samobójstwie bo nie, Lubię samobójstwo. Nie, nie, to było, to było jeszcze przed Bo to ja już zacząłem Święta Bożego Narodzenia Już był taki mój ten Takie już, już było, że już zaczęli pilnować I potem 31 grudnia Już sobie urwałem No radła taki sznur Pętlę już miałem w ręku i szedłem już już oddać życie, bo mnie, ja oddaję życie. albo już zaczęli mówić o mojej rodzinie, że... że żeby no już taki był kontekst, że który, na początku mówili, który, który z was uderzył Przemyka? Aby nikt go nie uderzył. No i zaczęli tak się, tak przyczepili się do tego, który i który. Aby nikt nie uderzył, to bo zaczęli mi to wiele razy, ale to nie trafiało do nich. No. i potem zaczęli mi na rodzinę tutaj wjeżdżać, że, że zarfie mi rodziny. No i faktycznie zaczęli załatwiać to. Na moim czacie zakonną Amandę, co był w zakonie, napisali pasz do, Pokazali mi go i do, do kardynała Glempa. Takie tam bzdury napisali. Bo ja się nie martwiłem o siebie. Tylko o, zawsze miałem to, że się martwiłem o kogoś, tak jak moja mama nie, też się nie martwiła o siebie, tylko o kogoś. Tego, bał się pan przede wszystkim o, o syna, prawda? O syna. To później my już powiedzieli, jak już tak już poszło już to wtedy już troszeczkę w późniejszym czasie, że zamordują mi syna, bo w tym czasie zaczęli rozmawiać, żeby zginął, Bartoszcze zginął i zaczęli się tego wyśmiać, kto mu w tym pomógł, i a ja potem mówią, a twój syn chodzi? do przedszkola, mówię, chodzi, mówię, a tyle wypadków się zdarza, mówi Bartoszce wpadł y, głową do, do studni i to w, jedynym, w jedynej studzieńce na tym polu i zaczęli się tak podśmiewywać. już wiedziałem, o co tu chodzi, mówię, to co ja mam zrobić, żeby odczepili się od mojej rodziny, no i powiedzieli, wejść na siebie winę za Przemyka i my ci napiszemy tu scenariusz, ty się go nauczysz, i mówi, będzie amnestia, albo ci jeszcze po tą amnestię podczepimy, co już była. Mówi, i wychodzisz. No. I tak mnie właśnie tłumaczyli, tłumaczyli. I w końcu była taka, najdłuższe przesłuchanie to było kilkadziesiąt godzin. Tak w sumie to chyba tam było 17 albo 18 godzin przesłuchali mnie, a ja na głodniaka, bo wtedy pościłem. No i wtedy ja w końcu mówię, czytałem ten scenariusz, w końcu mówię, no to ja chyba już dojrzałem do tego scenariusza. To była wtedy późna noc chyba po, po, po 12 w nocy To to musi być prokurator No i zadzwonili do Traczewskiego Przyjechał i spojrzał na mnie mówi, i spojrzał, był, był zły, w ogóle był bardzo zły na mnie I mówi, i mówi panie potem jak już piszemy to, Protokół, protokół Ale, piszemy? Ten, ale chciałem się wycofać z tego Ale oni zrobili Taki numer, że kazali mi dać słowo honoru, że nie wycofam się przed, przed prokuratorem. Bo się co mówił, mnie kilka razy Panie Michal, niech pan się dobrze zastanowi Co pan mówi I to kilka razy bo on, I to był, był zły na mnie, że ja się biorę wiele na siebie No ale jak ja dałem ten słowo honoru To ja bym się wtedy już wycofał Ale dałem są honory, no, I na mnie honor był ważniejszy od, od czegoś innego Czyli przyznał się pan Do pobicia Grzegorza przemykał? Nie, nie, to bo inaczej tutaj Bo do, do pobicia to, to no, za co? Dlaczego? To było wbrew logice. Oni to chcieli tak zrobić, żeby to było logiczne bo kwansa muszą być lewiczne, bo prawda, to jest, to jest to jest. No i zaczęli w ten sposób, że on się przewrócił, i ja nie chcąc się przewrócić, nadepnąłem na niego. To tak wyglądało. No i się na to zgodziłem, i w końcu mówię dobrze. Później zapomniałem, którą nogą żeśmy uzgodnili, czy tą, czy tam, to będę dla mnie złe, i z jaką siłą, a ja mówię, chyba niewielką, bo nie przewróciłem się z tego, a oni podobnie powiedzieć, że powinienem powiedzieć z siłą 90 kg. No ale to poszło wtedy, no i tak to zaczęło się, że ja się wzięłem na siebie winę, bo podtłumaczyli mnie, że i skoro chcę odejść z tego świata, to niech wezmę na siebie winę i za tych młodych milicjantów Bo no, Pan próbował kilkukrotnie popełnić samobójstwo w tak, więzieniu Tak A jak wyglądał proces? Proces... To był taki, że wstała Basia, Barbara wstała na początku, jak się tylko zaczął, mówi, że ja rezygnuję ze swoich y, adwokatów posiłkowych. Bo wtedy ona jeszcze nie wiedziała, że ja, że ja to odwołam. Bo ja to już powiedziałem do swojego adwokata, że ja przed sądem odwołuję wszystkie swoje zeznania złożone w śledztwie. Mówi pan o Barbarze Sadowskiej. Tak. O Sadowskiej. A jak, jak na pańskie zeznania reagował Wiesław Johan? Johan się wycofał. I kto był pańskim obrońcą? Obrońcą był adwokat z urzędu, bo żaden nie, adwokat już nie chciał wziąć tej sprawy Bo no bali się, no, bali się wziąć sprawę, bo jeden adwokat został aresztowany, Bednarkiewicz Siłanowiczki też został odsunięty, że przekroczył wiek 75 lat No i bali się wziąć tej sprawy w rezultacie zostaje pan skazany za niedopełnienie obowiązków yy, służbowych, w wyniku czego śmierć poniósł Grzegorz Przemyk. Tak, za to właśnie, że, żeśmy go nie położyli na noszach. No ale jak mogliśmy, mogliśmy go położyć, a poza tym on nic nie mówił i nikt nie powiedział nam, że został pobity. Gdy powiedzieli, że został pobity w komisariacie, to byśmy go na pewno zawiesili na ostry dyżur do szpitala. No na dobrze, pewno. ale przed sądem pan odwołał swoje zeznania to tak, jeszcze. Wszystkie. I jak na to sąd reagował? No, sąd był zdumiony. Szczególnie właśnie tam był taki jeden sędzia, nazywał się Lewandowski. On, on taki, to był później, sami ci milicjanci, co przychodzili tam do celi w sądach, to mówili, że Lewandowski to broni miał adwokat. Co się działo w celi po tym, jak pana skazano? Bo pan miał cały czas, był inwigilowany, prawda? Przez tak. cały czas miał pan wokół siebie tajnych współpracowników bezpieki. Tak. I te bezpieki to i w tych, tych piwnicach Komendy Stołecznej zawsze było dwóch. Potem jak mnie przewieźli w lutym do więzienia Mokotów, tam też w każdej celi było dwóch, dwóch agentów. W jednej celi, w drugiej celi przeszedłem, to też przenieśli mnie też, bo dwóch agentów. I wszystko donosili. W jednej celi to był nawet pracownik, funkcjonariusz z MSW, który jako więzień wszystko donosił wszystko tego, ale, i, ale on mi uratował życie na Makotowie Bo ja już wtedy straciłem przytomność I on usłyszał taki dziwny taki Dźwięk, taki jakby ch charkot, taki, tak jakby Harkot jakby, Po kolejnej próbie samobójczej tak, po tak i to było już bardzo, tak, już było mm. bardzo takie, no, Gdyby nie on to już bym nie żył bo już, bo już wszystko widziałem z góry Czyli dusza jakby wyszła ode mnie I wszystko, jakby, no, wszystko widziałem z góry I byłem w takim stanie że Nieważkości Czyli byłem, unosiłem się nad tymi i mało tego, jeszcze miałem wiedzę, ogromną wiedzę, taką, że jakbym wszystko wiedział i wszystko widział. Pan nie siedzi długo, bo wychodzi pan na wolność pod koniec lipca 1984 roku. No powiem tak, ja, ja siedziałem dłużej niż pan w tym, w tym więzieniu. Tyle tylko, że takich więźniów jak ja, czyli więźniów politycznych, no z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć, że Nikt nie traktował jakoś bardzo źle, My żeśmy siedzieli w swoim towarzystwie, oczywiście zawsze tam był jakiś agent celny, ale, ale yy, to była sytuacja kompletnie inna niż pana, bo pan był pod stałym psychicznym nadzorem innych, pod yy, stałą presją sprawy no, jednej z najgłośniejszych spraw zabójstw w, w okresie późnego PRL-u. I jednocześnie, no tylko pan i pański kolega trafiliście do więzienia w sprawie Grzegorza Przemyka. Tak. Dlatego tak ciężko jest to wytrzymać, bo siedzieć za nic, za frajer, to jest bardzo ciężko. Tym bardziej, że tu były takie te, te śledztwa, to były takie właśnie psychiczne, że jak powiedział tu historii u że to, co oni robili z Wysockim, to od czasów stalinowskich nikogo tak nie umęczono psychicznie jak jego. We wrześniu 1984 roku milicjantom zaangażowanym w sprawę. MSW przyznało specjalne nagrody finansowe. W uzasadnieniu napisano wyrok sądu był nie tylko moralną satysfakcją oskarżonych funkcjonariuszy MO, ale stanowił jednocześnie zadośćuczynienie dla wszystkich atakowanych w niewybredny sposób funkcjonariuszy naszego resortu. Stanowił on swoistą rehabilitację naszego aparatu w oczach społeczeństwa. Co się działo po pańskim wyjściu z więzienia? Rozumiem, że drzwi do Pogotowia miał pan już zamknięte. Tak, ale ja nie chciałem pracować Pogotowi. Nie chciałem już w ogóle bym innym człowiekiem, byłem takim, no jakby się takim taki spopielałem. Prostych spraw nie potrafiłem załatwić. A wtedy bym całkiem nie bo dla mnie sprawy, żeby mnie załatwił. Także całkiem inny, tak jakbyś zgasłabym jak dusza. No. I gdzie pan poszedł pracować? Nigdzie nie chcieli mnie przyjąć, nawet do zakładu, zakładu pogrzebowego, w z, z, z dokumentach, które my się zorientowali, że Wysocki to właśnie ten Wysocki i nie ma, nie ma. potem powiedział mi, chyba rozumie pan, że nie możemy pana przyjąć, bo tu, bo tu przyjdzie za SSB i będzie nas tutaj inwigilować. Także dopiero mnie przyjęli do MPO, Miejskie przedsiębiorstwo doczyszczania i tam pracowałem na noce, co noc, nie było tam żadnego, tylko co noc, a jak nie, jeszcze ktoś nie przyszedł na dyżur, to jeszcze ciągnę mi dzień i tam pracowałem wtedy, no, chyba chyba parę lat pracowałem. Później zrobiłem jeszcze prawo jazdy na prowadzenie autobusów i jeszcze do, do, potem przeniosłem się już na autobusy, potem zrobiłem kursy instruktora, instruktora sportowego i pracowałem w klubie jako trener. Pańskie życie rodzinne też się rozsypało Rozsypało, tak, żona powiedziała mi Powiedziała tak, to, że chciałeś odejść Od nas, czyli chciałeś Odebrać sobie życie, tego ci nigdy Nie zapomnę No i potem był taki czas, że Spakowała się żona i odeszła Panie Michale Pan został po latach Zrehabilitowany, posiada pan status Osoby represjonowanej z powodów Politycznych Jak długo to trwało? No, Ten do... proces rehabilitacji. No, w 1989 roku było przecież już oczywiste, że, mm. że Pana próbowano wrobić w tę sprawę. Mm. Tak, ale ja już nie jakoś tak zgasłem, Nie potrafiłem załatwić prostych spraw. Po prostu, bo jeszcze żona odeszła, to był dla mnie ogromny też cios. To już od, od ilu trzydziestu chyba pięciu lat czy siedmiu jestem sam. Wstąpiłem do zakonu. Jestem u Franciszkanów. I dopiero wtedy zacząłem się podnosić z tego z tego, wszystko, z tego dołku. Syn odszedł, ode mnie mając 18 lat, ożenił się 3 lata temu, czy dwa lata temu, zmarł nagle, nagle zmarł. To drugi cios. Także teraz tylko żyję na, na kredyt. Yy, proszę powiedzieć, Potrafi pan przebaczyć tym, którzy pana fałszywie oskarżali, donosili na pana, prześladowali? Tak, wszystkie już dawno wybaczyłem, nawet modliłem się za nich, modliłem się za Kiszczaka i proszę Kiszczak się nawrócił, modliłem się też za Jaruzelskiego, Jaruzelski też się nawrócił Także nie mam, nie, po prostu ja to inaczej to uważam, że nie można chować urazy, kiedy się mówi ojcze nasz, wy, wy, przebaczam nasze winy, jak i my przebaczamy. No poza tym jak się komuś wybaczy, to jest inaczej, człowiek jest jakaś dusza się robi radosna, to jest wybaczyć komuś, to, kto, kto mnie, prawda, tego to jest, nawet modliłem się za nim. No dobrze, jedziemy. ale nie zdumiewa Pana, że przez no, 37 lat trzeciej Rzeczpospolitej nigdy za tę sprawę śmierci młodego chłopaka nie poniósł odpowiedzialności, że nikt nie poniósł odpowiedzialności za to, że pana tak udręczono? Praktycznie, że powin, powinien podnieść od, jakąś odpowiedzialność, to, to jasne jest no, ale to co zrobić, taki wymiar sprawiedliwości był. No, jest jeszcze do tej pory. Po 1989 roku kilkukrotnie próbowano osądzić zabójców Grzegorza Przemyka. Mimo wyroków wskazujących, żaden z tych ludzi nie poniósł odpowiedzialności, nie poszedł za kraty. Na końcu zbrodnia się przedawniła. To pan i Jacek Szyzdek byliście jedynymi, którzy w sprawie Przemyka siedzieli w więzieniu. 43 lata temu został zamordowany młody, 19-letni licealista Grzegorz Przemyk. Ta zbrodnia wstrząsnęła społeczeństwem. Dziś tylko niewielu rówieśników Grzesia Przemyka to nazwisko cokolwiek mówi. Nie będę ukrywał, że miałem kilka rozmów z młodymi ludźmi w wieku 20-23 lat, Patrzyli zdumieni, kiedy wymieniałem to nazwisko. Ale ta zbrodnia miała też wpływ na życie człowieka, który chciał i niósł pomoc na życie Michała Wysockiego, którego mieliście Państwo okazję posłuchać dzisiaj w zaukach Historii. Panie Michale, bardzo, bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję, że mogłem właśnie przyczynić się i opowiedzieć tą historię. Ja już teraz się też z Państwem żegnam, zapraszam na kolejne Zaułki Historii już za dwa tygodnie. Wacław Holewiński, do usłyszenia. Literacka siesta Małgorzata Szymankiewicz, Dzień dobry. W tym cyklu prezentujemy fragmenty powieści Płomienie Stanisława Brzozowskiego w interpretacji Krzysztofa Banaszyka. Przed nami ciąg dalszy opowieści o rodzie Kaniowskich. Jak daleko w przeszłość sięgnąć, Kaniowscy darli koty z otoczeniem swoim i pomiędzy sobą. Opowiadają, że gdy w XVII wieku jakiś biskup naszego nazwiska krewniaka swego za niedowiarstwo przeklął, ten go z własnego pałacu w biały dzień porwał, do swojego zameczku uwiózł i tam tak długo w lochu morzył, postem i samotnością usiłując prałata na rzecz kopernikowskiej heretyckiej teorii czy innych nowinek przekonać, aż wreszcie stary i uparty ksiądz ducha wyzionął. A awanturniczy wolnomyśliciel uchodzić musiał z kraju i, jak wieść mówi, poturczył się. Do wielkich godności doszedł, a wreszcie spisek przeciwko sułtanowi uknąwszy. Na palu twardego żywota dokonał. Jeden z jego potomków, że od komunii przez księdza publicznie w kościele odprawiony został, Jezusa Chrystusa, jeżeli wie, co godność szlachecka, na rękę wyzwał. A nie doczekawszy się go na posterunku, do kościoła samotrzeć z kozakami wjechał, do cudownego krucyfiksu nad wielkim ołtarzem z pistoletów strzelił, nic prócz drzewa mruknął i koniem zawrócił. I zdrów i cały miasteczko opuścił. Tenże sam Kaniowski przywódcą miał być jednej ze zbuntowanych watach kozackich. Inny z moich przodków, przez Katarzynę na Ural wywieziony, był sekretarzem i adiutantem Puchaczewa. Jego zaś brat rodzony był przez siedem tygodni tejże Katarzyny kochankiem. Na wielkiej maskaradzie wystąpił w rydwanie ciągniętym przez sześciu kamerherów, rżących z uciechy i z bólu, gdyż nieskąpo smagał ich po spasłych łydkach surowcowym biczem. Gdy tę samą metodę surowcową w jakiejś sprzeczce zastosował względem białych ramion swej kochanki, znikł nagle z petersburskiej powierzchni, a prawdopodobnie ze świata, gdyż nigdy już potem nic o nim nie słyszano. Jego syn natomiast był honorowym obywatelem jedynej i niepodzielnej Republiki Francuskiej i przyjacielem marata a umarł w więzieniu jako oskarżony o współudział w sprzysiężeniu równych Gracchusa Babefa. Rodzony zaś brat tego spiskowca, dziesięcioletnim chłopcem przez Pawła do Berezowa wysłany, potem z drogi wrócony i kamer paziem mianowany, w roku 1812 zasłynął tym, że ogłosił swoją między Napoleonem a Aleksandrem I neutralność – i na dostawach do armii oraz skupowaniu od braci stryjecznych, którzy regimenty dla korsykanina szykowali, folwarków i kluczów olbrzymiej się fortuny dorobił. Uważał państwa i narody za fikcję, wojnę za chorobę umysłową. Księży nazywał wieszczbiarzami i płacił im za to, by się za niego nie modlili. W majątkach swych zaprowadził sądy rozstrzygające zatargi pomiędzy bydłem i dozorującą je czeladzią. Miało wszystkim własne i niepodobne do żadnego rozpowszechnionego zdanie Braci stryjecznych za przywiązanie do Napoleona raz na zawsze za obłąkanych uznał Za rezydentów bym ich nie przyjął, mówił Więc sobie po różnych San Domingach i Pirenejach poginęli Dowiedziawszy się jednak, że po Celestynie pozostał syn z niepobłogosławionego przez kościół w związku z francuską Która dla swego kochanka z jakiegoś klasztoru uciec miała Sprowadził matkę i dziecko do kraju Wreszcie dziecko usynowił, a z matką się ożenił. Ze związku tego miał trzech synów i dwie córki. Rodzinę swoją wychowywał w myśl zasady do mojego domu nikt nie śmie się wtrącać. Ja sam ojciec, sam sędzia, sam papież i sam trójca święta. Żonie i córkom sam obmyślał suknie, bo mody zmieniały się zbyt szybko. Synów usiłował wychowywać w pogardzie dla marzycielstwa, płaczliwości i dewocji. Żaden z nich mu się jednak dobrze nie udał. Pierwszego rozczarowania przysporzył mu syn przybrany, który zrazu w Petersburgu świetną karierę rozpoczął, lecz w 1825 roku w spisek grudniowy się wmieszał. W cudowny sposób na okręcie angielskim uciec zdołał, na lat kilka zaginął bez wieści. W roku 1831 do kraju się przedostał, wraz z wojskiem wyemigrował. Na emigracji zrazu był uczniem ojca Onfantina i członkiem menilmontańskiej gminy. Potem jednak nawrócił się, wstąpił do zakonu ojców jezuitów i został w nim podobno wysokim i wpływowym dygnitarzem. Przy każdej z tych zmian dziadk Sawery wyklinał wyrodka i zmniejszał jego część w testamencie o jakąś specjalnie obmyśloną i uzasadnioną kwotę. Każdy występek dzieci był w testamencie tym nieustannie przerabianym, w ten sposób karany i testament otrzymywał coraz to nowe kodycyle, które następnie przez długie lata stanowiły przedmiot utrapienia dla mojego ojca i źródło dochodów dla rosyjskich sądowników. Nie udały się panu Xaweremu i rodzone dzieci. O starszą z córek, Julię, Oświadczył mu się przez adiutanta car Mikołaj I dla jakiegoś ze swych oficerów. Dziadek za zaszczyt podziękował i przepraszał, że nie wiedząc o szczęściu, jakiego może spotkać, losem córek już rozporządził. Gdy adiutant wyraził zdanie, że cesarzowi miło będzie poznać nazwiska wybrańców, by mógł i nadal opiekować się losem panienki, która zwróciła jego łaskawą uwagę, Dziadek Ksawery niezmieszany wymienił dwóch z nienawidzonych przez siebie ubogich krewnych, którym ani się marzyło o konkurach. Pomimo to w sześć tygodni małżeństwa zostały zawarte i pan Ksawery przekonany już był, że partię tę ostatecznie wygrał. Mikołaj I był jednak po niemiecku systematyczny i w kilka dni po ślubie jeden z zięciów pana Ksawerego, Ignacy Kaniowski, otrzymał nominację na urząd w wiatce. Urząd przyjąć trzeba było, lecz pan Xavery nie dał za wygrane. Mianowany, czy też raczej skazany, mógł tak gorliwie smarować koło swej kariery, aż wreszcie dosłużył się rank i zaszczytów więcej niż wysokich. Było to jedyne chyba powodzenie metody wychowawczej pana Xaverego. Drugi z jego zięciów miał zrazu fantazje tylko bałagulskie. Gdy jednak raz przysłany mu z okazji pełnienia jakiejś obywatelskiej funkcji order świętej Anny trzeciego czy czwartego stopnia suczce swojej dianie na szyi powiesił, został oddany pod sąd i skazany na służbę wojskową na Kaukazie. Tam zrazu o mało nie zginął pod pałkami. Potem niemal już całkiem zginął w jakiejś bitwie, lecz jednocześnie ocalił życie swemu generałowi. Umierając, otrzymał awans oficerski, i na złość rządowi wyzdrowiał. Podał się do dymisji i wrócił do domu z głową całkiem już przewróconą. Kije i szpicuruteny przekonały go tak zasadniczo o równości skóry chłopskiej i szlacheckiej, że niepodobno mu było tego przekonania żadnymi argumentami z głowy wybić. Mikołaj Kaniowski i jego rodzina stanowczo byli przedmiotem zgorszenia dla całej opinii szlacheckiej. Majątek został uprzednio już skonfiskowany – Dziad Ksawery po zesłaniu zięcia wziął do domu córkę i wnuczęta. Po powrocie jednak pana Mikołaja doszło prędko pomiędzy nim a dziadkiem do scen tak gwałtownych, że stary pan nie chciał nic słyszeć o tym Hamie ani o jego potomstwie. Ham zamieszkał w jakimś miasteczku powiatowym i został doskonałym cieślą. Gdy po śmierci dziadka Sawerego przypadła na niego i jego rodzinę dość znaczna suma, Zawodu uwłaczającego godności szlacheckiej nie porzucił Rozszerzył go tylko i wkrótce zasłynął jako wysoko uzdolniony i sumienny przedsiębiorca budowlany Ale szlachta trzęsła się na samo wspomnienie cieśli Kaniowskiego I to z tych najlepszych, prawdziwych Kaniowskich Pamiętam, z jaką nienawiścią wymieniano to nazwisko, zwłaszcza gdy Cieśla Kaniowski, Cham Kaniowski, w czasie zebrań obywatelskich, w sprawie włościańskiej pojawiać się na nich zaczął i mówić znakomitą polszczyzną o cyceronowskich okresach prawdy tak zgrzebne i chamstwem cuchnące, żeż w końcu generał gubernator Kijowski rozkazał mu wyjechać z miasteczka, w którym mieszkał. Nie przeszkodziło to opinii szlacheckiej ogłosić Hama Kaniowskiego zdrajcą i omalże nie agentem rządowym. Wiadomo przecież było, że służył w wojsku i dostał nawet żelazny krzyż żołnierski Świętego Jerzego. Nie przeszkodziło to też w lat parę Murawiewowi powiesić upartego cieśle w Wilnie, gdy został schwytany gdzieś na żmudzi na czele chłopskiego oddziałku. Szlachta prędko zapomniała o tej śmierci. Natomiast nie zapomniała, że skonfiskowane skrypty renegata zostały przekazane komisji do spraw włościańskich Milutyna i Czerkaskiego. Krzysztof Banaszyk przeczytał kolejny fragment powieści Płomienie Stanisława Brzozowskiego.